Ewangelia Marka, rozdział czternasty. A po dwóch dniach była Wielkanoc, święto Przaśników, i szukali przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie, jakoby go zdradą pojmawszy zabili. Lecz mówili, nie w święto, aby znać nie był rozruch między ludem. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Tędołatego, gdy siedział u stołu, przyszła niewiasta, mając słoik alabastrowy maści szpikanardowej płynącej, bardzo kosztownej, a stłukłszy słoik alabastrowy, wylała ją na głowę jego. I gniewali się niektórzy sami w sobie, a mówili, na cóż się stała utrata tej maści, albowiem się to mogło sprzedać drożej niż za trzysta groszy i rozdać ubogim, i szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zaniechajcie jej, przed że się jej przykrzycie, dobry uczynek uczyniła przeciwko mnie. Zawsze bowiem ubogiem macie z sobą i kiedykolwiek chcecie, możecie im dobrze czynić, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła, poprzedziła, aby ciało moje pomazała ku pogrzebowi. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek kazana będzie ta Ewangelia po wszystkim świecie i to, co ona uczyniła, powiadano będzie na pamiątkę jej. Wtedy Judasz Ciszkariot, jeden ze dwunastu, odszedł do przedniejszych kapłanów, aby im go wydał. Co oni usłyszawszy, uradowali się i obiecali mu dać pieniądze i szukał sposobnego czasu, jakoby go wydał. Pierwszego tedy dnia prześników, gdy baranka wielkanocnego zabijano, rzekli mu uczniowie jego, – Gdzie chcesz, abyśmy szedłszy nagotowali, żebyś jadł baranka? I posłał dwóch z uczniów swych i rzekł im – Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, dzban wody niosący, idźcież za nim. A dokądkolwiek w niej idzie, rzeczcie gospodarzowi. Nauczyciel mówi, Gdzież jest gospoda kędyłem jadu baranka z uczniami moimi? A on wam ukaże salę wielką, usłaną i gotową, tamże nam nagotujcie. I odeszli uczniowie jego i przyszli do miasta i znaleźli tak, jak jako im był powiedział i nagotowali baranka. A gdy był wieczór, przyszedł ze dwunastoma. A gdy za stołem siedzieli i jedli, rzekł Jezus: Zaprawdę wam powiadam, iż jeden z was wyda mnie, który je ze mną. Wtedy oni poczęli się smucić i do niego mówić każdy z osobna: A zażem ja jest, a drugi: A zaś ja? Lecz on odpowiadając, rzekł im. Jeden ze dwunastu, który ze mną macza w misie. Syn ci człowieczy idzie, jako o nim napisano, ale biada człowiekowi temu, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Dobrze by mu było, by się był ten człowiek nie narodził. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb, a pobłogosławiwszy łamał i dał im mówiąc, bierzcie, jedzcie to jest ciało moje. A wziąwszy kielich i podziękowawszy dał im i pili z niego wszyscy i rzekł im to jest krew moja nowego testamentu, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam, iż nie będę więcej pił z rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go pić będę nowy w królestwie Bożym. A zaśpiewawszy pieśni Wyszli na górę Oliwną. Potem im rzekł Jezus, Wszyscy wy zgorszycie się ze mnie tej nocy, bo napisano, Uderzę pasterza i będą rozproszone owce. Lecz gdy z martwych zmartwychwstanę, poprzedzę was do Galilei. Ale mu Piotr powiedział, Choćby się wszyscy zgorszyli, ale ja nie. I rzekł mu Jezus, Zaprawdę powiadam Tobie, iż dziś tej nocy pierwej, niż dwakroć kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on ten więcej mówił, bym z tobą miał i umrzeć, nie zaprę się u ciebie. Toć też i wszyscy mówili. I przyszli na miejsce, które zwano Getsemane. Wtedy rzekł do uczniów swoich, siedźcie tu, aż się pomodlę. I wziąwszy z sobą Piotra Jakuba i Jana począł się lękać i bardzo tęsknić, i rzekł im: Bardzo jest smutna dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie tu, a czujcie. A postąpiwszy trochę, padł na ziemię i modlił się, aby, jeśli można, odeszła od niego ta godzina, i rzekł: Abba, ojcze, wszystko tobie jest możliwe. Przenieś ode mnie ten kielich, wszakże. Nie co ja chcę, ale co ty. Wtedy przyszedł i znalazł je śpiące i rzekł Piotrowi. Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuć jednej godziny? Czujcie, a modlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedłszy, znowu modlił się, też słowa mówiąc a wróciwszy się, znalazł je za się śpiące, bo oczy ich były obciążone, a nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć mieli. I przyszedł po trzecie, a rzekł im, śpijcie już i odpoczywajcie. Dosyć ci. przyszła ta godzina, oto wydany była Syn Człowieczy w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto, który mię wydawa, blisko jest. A wnetże, gdy on jeszcze mówił, przyszedł Judasz, który był jeden ze dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i z kijami od przedniejszych kapłanów, i od nauczonych w piśmie, i od starszych. A ten, który go wydawał, dał im był znak, mówiąc: Któregokolwiek pocałuję, ten ci jest, i majcież go, a wiedźcie ostrożnie. A przyszedłszy, zarazem przystąpił do niego i rzekł – Mistrzu, Mistrzu! – i pocałował go. Wtedy się oni na ni rękowa rzucili i pojmali go. A jeden z tych, co tam stali, dobywszy miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho. A Jezus odpowiadając rzekł im – Jako nazwójcę wyszliście z mieczami i z kijami, abyście mię pojmali. Na każdy dzień bywałem u was w kościele ucząc, a nie pojmaliście mię, ale trzeba, aby się wypełniły pisma. A tak opuściwszy go, wszyscy uciekli. A jeden jakiś młodzieniec szedł za nim, przyodziany prześcieradłem na nagie ciało i uchwycili go młodzieńcy. Ale on opuściwszy prześcieradło, nago uciekł od nich. Wtedy przywiedli Jezusa do najwyższego kapłana i zeszli się do Niego wszyscy przedniejsi kapłani i starsi i nauczeni w piśmie. A Piotr szedł z Nim z daleka, aż do dworu najwyższego kapłana i siedział z sługami, grzejąc się u ognia. Ale przedniejsi kapłani i Wszystka Rada szukali przeciwko Jezusowi świadectwa, aby Go na śmierć wydali, wszakże nie znaleźli. Albowiem ich wiele fałszywie świadczyli przeciwko niemu, ale świadectwa ich nie były zgodne. Wtedy niektórzy powstawszy fałszywie świadczyli przeciwko niemu mówiąc, myśmy to słyszeli, że mówił, ja rozwalę ten kościół ręką uczyniony, a we trzech dniach inny nie ręką uczyniony zbuduję. Lecz i tak nie było zgodne świadectwo ich. Wtedy stanąwszy w pośrodku, najwyższy kapłan pytał Jezusa, mówiąc: Nie odpowiadasz nic, cóż to jest, co ci przeciwko tobie świadczą? Ale on milczał, a nic nie odpowiedział. Znowu go pytał najwyższy kapłan i rzekł mu: Tyżeś jest on, Chrystus, syn onego błogosławionego. A Jezus rzekł: Jam jest. I ujrzycie syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Wtedy najwyższy kapłan rozdarłszy szaty swoje rzekł: Cóż jeszcze? Potrzebujemy świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, cóż się wam zda? A oni wszyscy osądzili go winnym być śmierci, i poczęli niektórzy na prwać i zakrywać oblicze jego i bić weń pięściami i mówić mu prorokuj a słudzy policzkowali go a gdy Piotr był we dworze na dole przyszła jedna z dziewek najwyższego kapłana a ujrzawszy Piotra grzejącego się wejrzała nań i rzekła i tyś był z Jezusem Nazareńskim ale się on zaprzał mówiąc nie znam go a nie wiem co ty mówisz i wyszedł na dwór do przysionka, a kur zapiał. Wtedy dziewka, ujrzawszy go za się, poczęła mówić tym, którzy tam stali. Ten jest jeden z nich. A on za się zaprzał się. A znowu po małej chwilce ci, co tam stali, rzekli Piotrowi. Prawdziwie z nich jesteś, boś i Galilejczyk i mowa twoja podobna jest. A on się począł przeklinać i przysięgać, mówiąc, nie znam człowieka tego, o którym mówicie. Wtedy powtórę kur zapiał i wspomniał Piotr na słowa, które mu był powiedział Jezus, że pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. A wyszedłszy płakał.